Rudy rozwijał się na przełomie 1942 i 1943 roku w sposób zdumiewający. Ten drobny, szczupły młodzieniec był z tygodnia na tydzień bardziej sprężysty i silny. Skromny, powściągliwy mózgowiec stawał się odważnym i zdeterminowanym mężczyzną. Z tygodnia na tydzień wyzwalało się w nim drzemiące dawniej zacięcie przywódcze. A jeśli w jakimś człowieku zespolą się zdolności przywódcze, z nieprzeciętną inteligencją i charakterem, formuje się wtedy jednostka, przed którą może nie być osiągnięć niemożliwych. Na taką właśnie drogę nieświadomie dla siebie wkraczał Rudy. Koledzy coraz uważniej wsłuchiwali się w jego głos. Coraz chętniej poddawali się jego sugestiom. Pluton jego, zwany kryptonimowo SAT, co oznaczało skrót słów sabotaż i dywersja, stawał się z dnia na dzień coraz lepszy. Wybijał się wśród pozostałych. Nie tylko sprawy organizacyjne i wyszkoleniowe dociągano do stanu wzorowego, ale tworzyła się własna tradycja, własna ambicja i duch oddziału, którego dowódcą był Rudy. W stosunkach ze swymi ludźmi potrafił stworzyć atmosferę prawdziwego zaufania i braterstwa służby, które w niedalekiej przyszłości znalazło mocny i głęboki wyraz. Mianowanie go w dywersji na odpowiedzialną funkcję dowódcy Plutonu było tylko formalnym stwierdzeniem rzeczywistego stanu rzeczy. Najbardziej rzucającą się w oczy właściwością Rudego. Dawniej mało widoczną była jego wielka odwaga, po raz pierwszy tak silnie zamanifestowana przy rysowaniu kotwicy na pomniku lotnika. W owym czasie kilka grup szturmowych przeprowadzało ćwiczenia w rozbrajaniu Niemców. Którego zimowego wieczoru, około godziny dziewiętnastej, Rudy w tym właśnie celu wyruszył z jedną ze swoich grupek na miasto. Szli w odpowiednim szyku ulicą Emilii Plater. Śnieg skrzypiał pod nogami. Na rogu Nowogrodzkiej, na wprost Rudego, zbliżał się oficer SS. Gdy odległość między obydwoma zmniejszyła się do pięciu kroków, Rudy wyjął pistolet i skierował go ku piersi SS-mana. Ręce do góry rzucił krótko. Oficer zbaraniał Zbaraniał przede wszystkim dlatego, że cała sytuacja wydawała mu się groteskowa. Były to czasy pierwszych silniejszych poczynań dywersyjnych w stolicy. Okupanci nie byli jeszcze przyzwyczajeni do napadów. Ale jeszcze jednym powodem zbaranienia oficera było to, że groził mu mały, szczupły człowieczek o bardzo młodzieńczym wyrazie twarzy. – Czy pan zwariował? – wykrztusił wreszcie hitlerowiec. Widząc jednak złowieszczy błysk w oczach niskiego, szczupłego przeciwnika, uskoczył na jezdnię i sięgnął do boku po broń. Rudy nacisnął spust pistoletu i nieruchomy patrzał, jak esesman zgina się w pół i pada na śnieg. W odległości niecałych stu metrów od tej sceny stała grupka około piętnastu niemieckich żołnierzy ale po drugiej stronie ulicy posuwało się równolegle z Rudym kilku jego przyjaciół z rękoma w kieszeniach. Rudy bez pośpiechu schylił się nad umierającym hitlerowcem i odpiął mu pistolet. Wzrokiem szukał wzroku Niemca. Pan jest SS-man, prawda? Rudy dobrze mówił po niemiecku. Pan wie, co to są obozy koncentracyjne dla Polaków? Słyszał pan o Święcimiu o sposobie badań gestapo, o odpowiedzialności zbiorowej? Niemiec, zdaje się, zrozumiał, co do niego mówiono. Rysy twarzy Rudego były stężałe w zacięciu. Stężeniem mięśni twarzy opanowywał niespokojne bicie serca i wzrastający niepokój duszy. Krew, oczy umierającego. Włożył pistolet hitlerowca do swojego płaszcza, i wolno poszedł w kierunku Marszałkowskiej. Ubezpieczenie szło po drugiej stronie ulicy. Grupka żołnierzy niemieckich stała w mroku wieczornym w miejscu. Nie zauważyli, nie słyszeli, czy też może nie chcieli zauważyć, i nie chcieli usłyszeć. Tylko wojna... Wojna, której w Polsce wyjątkowo potworne formy nadali hitlerowcy, wytworzyć mogła tego rodzaju sytuację, w jakiej znalazł się rudy i dziesiątki, a może setki tysięcy podobnych mu ludzi.